Jesteśmy w miejscowości Kocewo, koło Bieżunia. E, firma Kausadę ma tutaj otwarty dzień kukurydzy. Naszym rozmówcą jest pan Dariusz Dereń, product manager z firmy Kausane. Proszę powiedzieć, co państwo przygotowaliście na dzisiaj, na ten dzisiejszy dzień, gdzie widać, że jest duże zainteresowanie, są odwiedzający. Mamy tutaj 50, wysianych 56 odmian kukurydzy. Kukurydze te są podzielone na takie bloki tematyczne, mianowicie uszeregowaliśmy je względem raz, że FAO, a dwa pod względem właśnie przydatności czy wykorzystania. Mamy tutaj blok zatytułowany grysowa alternatywa, gdzie są to kukurydze ziarnowe, ale o dodatkowym przeznaczeniu na cele młynarskie. Następnie mamy zestawieniu z czystymi dentami właśnie i te denty też są to są V od 240 250 aż do 320. Mamy też oczywiście blok nowości, ponieważ na tego typu doświadczeniach zawsze staramy się testować odmiany nowe, które dopiero są w badaniach przedrejestrowych i które za rok, dwa znajdą się w procesie rejestracji i otrzymają już nazwę. Nie może też zabraknąć grupy kiszonkowo-biogazowej i to są odmiany o takim VO, nawet najpóźniejsze, o FAO 380 Mamy też grupę zatytułowaną Wydajne, wydajne ziarnówki oraz blok kukurydzy, gdzie są to odmiany kiszonkowe, takie bardziej i kiszonkowo ziarnowe, takie bardziej może uniwersalne. Także mamy pełen przekrój odmian, a naszym dzisiejszym celem tak naprawdę jest pokazanie wszystkim Państwu, że w kukurydzy kozada ma praktycznie wszystko. Jesteśmy na granicy województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Jest to rejon drobiarsko-hodowlany, hodowla bydła mlecznego. Do kogo skierowana byłaby ta oferta? Kto tutaj bardziej korzystałby na tym, że Państwo macie tutaj swoje poletka i prezentujecie te odmiany? No właśnie do poletka cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ oferta nasza jest bardzo szeroka i skierowana praktycznie do wszystkich producentów, czy to zarówno uprawiających kukurydzę na ziemi. Ale też i na kiszonkę, czy na cele biogazowe. Dlatego tutaj prezentujemy tak szeroką, szeroki wachlarz naszych, praktycznie całe nasze portfolio, które w Polsce mamy 56 odmian od VO200 do VO380, że każdy może wybrać to, co, co, co, co potrzebuje. Są tutaj nasi wszyscy doradcy, handlowi, nasi przedstawiciele. E, jesteśmy do dyspozycji, dlatego pokazujemy i dobieramy już konkretnie odmiany pod konkretne potrzeby każdego gospodarstwa. ale kilka dni temu mieliście Państwo również dzień otwarty w Prusinowie, albo to był pierwszy dzień kukurydzy w Waszym wykonaniu. Tutaj jesteśmy na drugim polu czy poletku. Jak Pan dzisiaj ocenia zainteresowanie i o co, o co najczęściej pytają rolnicy, którzy przyjechali przybyli na to spotkanie? rolnicy no, przede wszystkim są zaskoczeni, że, że te kukurydze, które tutaj prezentujemy, pomimo tego, że jest to czwarta czwarta B, klasa gleby i tych opadów było tak, powiedzmy sobie, nie było to optymalna wartość, wyglądają no, naprawdę zachwycająco, ale tutaj poszło bardzo dobre nawożenie organiczne i, i przez to te kukurydze no, są w pełni zaziarnione, kolby są imponujące, a, a, a wysokość roślin jest, jest również fantastyczna. Dlatego ty, my organizujemy tego typu Spotkania w różnych częściach Polski. Staramy się je e, zmieniać z roku na rok lokalizacje, aby, aby przetestować też te nasze odmiany właśnie w różnych lokalizacjach. O co pytają rolnicy? Pytają o praktycznie wszystko. E, jak dobrać odmiany, czy bardziej odmiany z, polecane są typu Flint, czy bardziej dent. I wtedy my możemy, e, znając potrzeby gospodarstwa, dokładnie, dokładnie dobrać daną, daną odmianę, czym się powinna dana odmiana charakteryzować. My to wszystko wiemy, dlatego, dlatego tą wiedzą się chętnie też dzielimy z rolnikami, a pytania są naprawdę przeróżne. A które tutaj odmiany wzbudzają największe zainteresowanie, te najwcześniejsze czy te najpóźniejsze? No właśnie, właśnie okazuje się, że wcale nie najpóźniejsze te odmiany, tylko, tylko właśnie grupa wczesna wzbudza spore zainteresowanie gdzie odmiany OV takim 210, 220, 230, te kolby wcale nie odbiegają wielkością już od, od, od, od, od odmian z grupy średnio-wczesnej czy średnio, średnio nawet późnej, co świadczy o tym, że w genetyce w kukurydzy, w hodowli kukurydzy dokonał się bardzo duży postęp, a szczególnie Właśnie w hodowli odmian wczesnych. Kiedyś to była duża przepaść między planowaniem na ziarno odmian późnych a, a wczesnych. W tym, w tym momencie to już, to już są często te same porównywalne wyniki. Jak to jest, proszę powiedzieć, że na jednej, przy jednej tabliczce na jednej z odmian były kolby zarówno w typie flint jak i Dent. O czym to może świadczyć? Ten układ pogody, który był moim zdaniem sprawił, że bardziej uwidoczniła się cecha dentowa w kolbie, w ziarniakach aniżeli flintowa. Różnie to bywa. Widać, że wpływ jakby warunków środowiskowych wpływa, też, też modyfikuje kształt ziarniaka. Ale powiem szczerze, ta cecha że, że wysokich temperatur w trakcie sezonu wegetacyjnego spowodowała, że, że te kukurydze wyglądają, mogą wyglądać troszeczkę inaczej, aniżeli jest to w, w latach normalne, o normalnym przebiegu pogody o normalnym układzie temperatur. Ale głównie dzieje się to na odmianach, które mają ziarno typu pośredniego. I to może być, że że odmiany, które e, mają zarówno cechę flintową, jak i cechę dentową, e, no, któraś z tych cech bardziej się ujawni w, w konkretnych latach. Mamy y, schyłek lata, rozpoczyna się piękna Polska, Złota Jesień, może jeszcze nie dzisiaj, ale za chwilę. Gdzie jeszcze będzie można Państwa spotkać, Państwa odmiany, na, na jakich wystawach, na jakich dniach pola? To jest nasza druga taka własna e, lokalizacja, gdzie, gdzie sami organizujemy i, i prezentujemy nasze odmiany, ale nasze odmiany można też będzie spotkać na na wiodących dniach pola, czy to organizowane przez Polski Związek Producentów Kukurydzy, PZPK, czy organizowane też są spotkania razem z naszymi dystrybutorami w kraju, na których to też praktycznie wszędzie, wszędzie jesteśmy. Już może nie tak szeroko i nie tyle odmian, ale, ale jesteśmy praktycznie na wszystkich wiodących wydarzeniach w kraju.